pod własnymi czy też innymi nazwiskami. Jakie ewentualnie honorarium otrzymali i za jakie opracowania? Czy redakcja posiada opracowania wyżej wymienionych? Jeśli tak, uprzejmie proszę o ich nadesłanie. Jedności środowiska utrzymać się jednak nie udało. Jeszcze w 1967 roku Zabłocki założył ośrodek dokumentacji studiów społecznych, który niemal od samego początku stał się zalążkiem nowej grupy politycznej. Z kolei w 1969 roku, przed wyborami do Sejmu, władze nie wyraziły zgody na ponowne kandydowanie Zawiejskiego. Odwołany z Rady Państwa Zawiejski dosłownie z dnia na dzień stracił wszystkie niemal przywileje związane z tą funkcją. Wkrótce pojawiły się trudności cenzorsko-wydawnicze. Nie była to pełna blokada publikowania, jak w przypadku Jasienicy czy Kisielewskiego, ale ograniczenie. Dotychczas... Zabiegano jego teksty nie tylko dlatego, że był wybitnym pisarzem, ale również dlatego, że był dobrze notowany u głównych decydentów i dysponentów słowa drukowanego kliszki, kraśki, wreszcie u samego Gomułki, którego chyba Zawiejski na swój sposób podziwiał. Przez rok żył w cieniu, jak wielu innych pisarzy, zabiegając o druk zatrzymanej książki. W kwietniu 1969 roku nastąpił gwałtowny atak choroby, wylew, i w efekcie częściowy paraliż oraz zanik mowy W lecznicy Ministerstwa Zdrowia spędził prawie dwa miesiące beznadziejnie walcząc o powrót do zdrowia 18 kwietnia 69 roku w środku nocy znalazł się na tarasie na czwartym piętrze lecznicy i przez barierkę spadł na ulicę Później przedstawiano różne wersje jego śmierci Mówiono, że był to wypadek, że pisarz wyszedł na taras, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, a ponieważ był częściowo sparaliżowany i nie w pełni sprawny, stojąc przy barierce stracił równowagę i runął na dół. Inni mówili o politycznym morderstwie dokonanym na Zawiejskim przez marcowych przeciwników. Zwolennicy tej wersji tłumaczyli, że częściowo sparaliżowany pisarz miałby duże kłopoty z samodzielnym dojściem na taras i przesadzeniem dość wysokiej barierki. W myśl tej tezy Zawiejski miałby być spóźnioną o ponad rok ofiarą Marca. W myśl trzeciej wersji było to samobójstwo wycieńczonego chorobą, a wcześniej śmiertelnie zranionego kampanią nienawiści człowieka i pisarza. Gdy po upływie ponad 20 lat spoglądamy na interpelację koła znak i w jakimś sensie współgrające z nią Enuncjacje Episkopatu i Prymasa zwraca uwagę, że w ówczesnej Polsce były to gesty i zachowania raczej odosobnione. Wypada też zgodzić się z Michnikiem, gdy mówi, że miało to znaczenie olbrzymie, długofalowe. Sens tych słów sprecyzował przemawiając 22 marca 1981 roku w Auditorium Maximum. Przekroczenie kredowych kół dzielących Polaka radykała od Polaka katolika to, jak mi się wydaje, jedna z najcenniejszych wartości pomarcowego dziedzictwa. Chrześcijaństwo jako system transcendentnych wartości i Kościół katolicki jako wartości tych opoka i depozytariusz w świetle totalnej dyktatury zaczęły jawić się różnym ludziom, często od kościoła odległym, by nie rzec wrogim, w nowym świetle. Taki był, być może najważniejszy, choć najprawdopodobniej niezamierzony, efekt interpelacji koła znak. Rozdział 10. Polityczna rozgrywka Równolegle z opisanymi wystąpieniami studentów przebiegał drugi, znacznie mniej znany i do dziś nie do końca zrozumiały nurt wydarzeń marcowych. Polityczna walka na różnych szczeblach aparatu partyjnego i państwowego oraz integralnie z nią związana, bezprzygładna w dziejach Polski Ludowej, fala urzędowego antysemityzmu. O ile odtworzenie genezy marcowego ruchu studenckiego jest stosunkowo proste, o tyle rekonstrukcja przygotowań do marca drugiej strony, bez dostępu do archiwaliów partyjnych i resortowych oraz do prywatnych zbiorów członków kierownictwa PZPR i MSW jest bardzo trudna, tym bardziej, że organizatorzy i uczestnicy ówczesnej rozgrywki politycznej nie są obecnie skłonni wypowiadać się na ten temat. W tej sytuacji jesteśmy skazani na rozmaite źródła pośrednie oraz analizę nielicznych dokumentów i relacji, które na ten temat były kiedykolwiek publikowane bodaj najwięcej kłopotu, nastręcza odpowiedź na pytanie, czy i na ile wydarzenia marcowe zostały przygotowane zawczasu przez ludzi moczara i w którym mniej więcej momencie gotowy był ich scenariusz. Według Andrzeja Celińskiego, który w owym czasie był studentem pierwszego roku socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pewna osoba, której nazwiska nie może ujawnić, zatrudniona wtedy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i zaprzyjaźniona z jego rodziną, już w listopadzie 1967 roku Ostrzegała go, żeby nie angażował się W to wszystko, co dzieje się na uczelni Gdyż szykuje się tam afera Z relacji jednoznacznie wynikało Że osoba ta bynajmniej nie miała na myśli działań Podejmowanych w UW przez komandosów Z kolei Jerzy Baumritter wspominał Że mniej więcej na rok przed marcem Funkcjonariusz MSW Wysokiego Szczebla Przedwojenny komunista i partyzant Gwardii Ludowej z lat II wojny światowej Udał się do Gomułki i opowiedział mu o kierowanym przez Walichnowskiego Departamencie Żydowskim w MSW. Moczar szyje ci buty, miał powiedzieć pierwszemu sekretarzowi, ale ten zbagatelizował ostrzeżenie. Nie chciał uwierzyć w opowieść o frakcji policyjnej. Później zresztą powtarzał, że jego rozmówcy pomieszało się w głowie. Odcinek 32. Naturalnie nie można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, które działania podejmowane przez partyzantów mieściły się w przygotowanym przez nich zawczasu scenariuszu, które zaś pojawiły się niejako przypadkowo i spontanicznie. Wszelako fakt, że akcja ich była z góry starannie przygotowana, dla mnie nie ulega wątpliwości. Przypomnę, że rankiem 8 marca powróciła do Warszawy z Sofii delegacja uczestnicząca w obradach Doradczego Komitetu Politycznego Państw stron Układu Warszawskiego. W jej skład wchodzili m.in. Gomułka, Cyrankiewicz, Kliszko, Rapacki i Spychalski. W czasie, gdy odbywał się wiec, kierownictwo partyjne było już w Warszawie. Jak pamiętamy, około godziny 13 Bobrowski telefonował z pałacu Kazimierzowskiego do Cyrankiewicza, który już wiedział, co się dzieje na uniwersytecie od ministra Moczara. Moczar miał być zresztą zaskoczony przebiegiem wydarzeń na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze tego samego dnia Rozeszła się po Warszawie plotka, głosząca, że na wiadomość o wkroczeniu na teren Uniwersytetu Milicji Moczar miał sobie wyrywać włosy z głowy, biegać w koło po gabinecie, szarpać kaburę i wykrzykiwać, co za skurwysyn wydał ten rozkaz. W myśl tej plotki miała to być prowokacja wymierzana właśnie w Moczara. Być może, choć w świetle późniejszych zdarzeń jest to bardzo mało prawdopodobne. Nie sposób powiedzieć, w jakim celu rozpowszechniano tę plotkę, ani tym bardziej, kto był jej autorem. Być może było to postępowanie w myśl złodziejskiej zasady, wołaj, łapać złodzieja. Nie jest wykluczone, że organizatorzy akcji milicyjno-ormowskiej na dziedzińcu uniwersytetu starali się w ten sposób odwrócić od siebie uwagę społeczeństwa. Historię tę opowiedział mi Macierewicz, który sam usłyszał ją wczesnym wieczorem 8 marca 1968 roku. Pozostaje bowiem faktem, co zresztą nie dziwi, że od pierwszych chwil Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stało się głównym źródłem informacji na temat wystąpień studenckich zarówno dla kierownictwa partyjnego, jak i dla środków masowego przekazu. 9 marca gabinet ministra w MSW przygotował dla członków Biura Politycznego sekretarzy KC i sekretarzy KW tajną notatkę na temat zakłócenia porządku publicznego w Warszawie. Sporządzona najprawdopodobniej w kilkudziesięciu egzemplarzach z myślą o konkretnych odbiorcach z najwyższego kierownictwa partyjnego zawiera łatwe do wychwycenia ewidentne błędy rzeczowe. Co więcej, są to te same błędy, które pojawiły się w artykułach prasowych opublikowanych 11 marca. Na przykład informacja mówiąca o tym, że w skład studenckiej delegacji przyjętej przez prorektora Rybickiego wchodziła Ewa Zarzycka, jak powiedziano, przebywająca wówczas we Francji. Nazwisko Wand występuje tu w tej samej niepoprawnej formie Deutsch Gewand, w jakiej dwa dni później pojawiło się w Słowie Powszechnym i Trybunie Ludu. Ponadto w Trybunie Ludu znalazły się niektóre wyrażenia użyte w owym tajnym dokumencie. Nazwisko Góreckiego w notatce opatrzono adnotacją znany już uprzednio z wrogich wystąpień w organie prasowym KC PZPR znany już uprzednio z awanturniczych wystąpień. Jedyna informacja z tej notatki, co zresztą ze względu na jej charakter nie dziwi, która nie przedostała się na łamy prasy i nie została wyzyskana przez marcowych propagandystów, to stwierdzenie, że podczas zajść w kilku przypadkach zanotowano obecność korespondentów zagranicznych m.in. z agencji UPI Roberta Martina, którego relacje zostały wykorzystane w audycjach wieczornych Radia Wolna Europa. Znamienne jest nawiązywanie w tym dokumencie do klubu Babel, którego rola, za sprawą prasy, miała urosnąć do niepomiernych rozmiarów. Również dobór nazwisk wymienionych w notatce pozwala przypuszczać, że w jej powstaniu niemały udział miał departament kierowany przez Walichnowskiego. W poniedziałek, 11 marca, skończył się definitywnie, używając określenia Bieńkowskiego. Okres ukrytej inkubacji tej fazy antysemityzmu – czerwiec 1967, marzec 1968. Już znacznie wcześniej rozpętano kampanię przeciwko Państwowemu Wydawnictwu Naukowemu opanowanemu przez Żydów. Twierdzono, że Żydzi narazili państwo na duże straty finansowe i że w wydawanych tam książkach wypaczali historię Polski. Równocześnie głoszono, że są to byli stalinowcy, którzy obecnie stworzyli silny ośrodek syjonistyczny i rewizjonistyczny. Dyrektorowi naczelnemu PWN-u Adamowi Brombergowi zarzucano, że w książkach publikowanych w kierowanym przez niego wydawnictwie tendencyjnie prezentowano dzieje Polski. Wydaje się jednak, że rzeczywistą przyczyną ataku wymierzonego w PWN była obecność w tym wydawnictwie grupki rewizjonistów, w tym Staszewskiego, który był członkiem dwóch kolegiów redakcyjnych Encyklopedii Wiedzy o Polsce oraz Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Faktem pozostaje, że całą tzw. sprawę Bromberga odpowiednie czynniki rozegrały ze zręcznością i precyzją. W latach 1964-65 Nick przeprowadził w Państwowym Wydawnictwie Naukowym gruntowną kontrolę, której skutkiem był zarzut postawiony Brombergowi, że podjęta przez niego współpraca z brytyjskim wydawnictwem Pergamon Press należącym do Roberta Maxwella była ekonomicznie nieopłacalna dla Polski. W rzeczywistości chodziło jednak o coś zupełnie innego. Otóż Wojskowy Instytut Kartograficzny przygotował bardzo dobry Atlas Świata i zaoferował jego wydanie Brombergowi. Ten, oprócz wydania polskiego, pomyślał o edycji anglojęzycznej, którą zamierzał przygotować wspólnie z Maxwelem. Pewnym problemem było zaznaczenie na mapie granicy między NRD i RFN, Postanowiono, że w edycji angielskiej granica ta będzie zaznaczona jedynie jako linia rozdzielająca dwa państwa niemieckie. Bromberg uzyskał na to zgodę MSZ-u, której jednak potem pracownicy ministerstwa się wyparli. Ostatecznie w 1965 roku Bromberg został odwołany ze stanowiska dyrektora naczelnego PWN-u. Na stanowisku tym zastąpił go Karol Kuryluk, były minister kultury i sztuki oraz ambasador PRL w Austrii. Po wojnie sześciodniowej do gwałtownej kampanii przeciwko Państwowemu Wydawnictwu Naukowemu włączyły się środowiska kombatanckie. Do redaktora naczelnego encyklopedii i słowników Leona Marszałka zgłosił się ktoś z głównej komisji badania zbrodni hitlerowskich i oświadczył, że będą duże kłopoty m.in. z powodu zamieszczenia w wielkiej encyklopedii powszechnej biogramu Moshe Diana. 1 września zbowidowcy wystąpili przed grobem nieznanego żołnierza z transparentami głoszącymi hasła o syjonistach fałszujących historię. Jesienią 1967 roku pokazano Jerzemu Baumritterowi, który w owym czasie był zastępcą redaktora naczelnego do spraw encyklopedii, zarazem pierwszym sekretarzem organizacji partyjnej w PWN, list adresowany do Gomułki, a podpisany przez Moczara, Kazimierza Rusinka i Janusza Wieczorka, w którym informowano pierwszego sekretarza, że w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej źle przedstawiono walkę narodu polskiego w okresie okupacji. W szczególnej krytyce autorzy listu poddawali hasło obozy koncentracyjne. Późną jesienią 1967 roku pokazano też Baumriterowi zatrzymaną przez cenzurę szczotkę artykułu Tadeusza Kura, który z niewielkimi zmianami ukazał się w marcu 1968 roku. W obliczu tej fali krytyki odbyły się dwa lub trzy zebrania partyjne w Państwowym Wydawnictwie Naukowym poświęcone przede wszystkim sprawie hasła Obozy koncentracyjne hitlerowskie znajdującego się w ósmym tomie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Na zebrania te przybywali przedstawiciele z Komitetu Warszawskiego PZPR oraz z Komitetu Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za sprawę Wielkiej Encyklopedii Powszechnej otrzymały nagany partyjne. W takiej oto atmosferze w styczniu 1968 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Tematem dyskusji, którą zagajał Bogdan Suchodolski, była przede wszystkim kwestia hasła Obozy Koncentracyjne Hitlerowskie. Głównym oskarżycielem był wiceminister oświaty i szkolnictwa wyższego profesor Włodzimierz Michajłow. Jego wystąpienie nie spotkało się z poparciem zebranych uczonych. Przeciwnie, wielu mówców w tym m.in. profesorowie Grzybowski, Manto i Kotarbiński, występowali w obronie Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Ten ostatni wystąpił nawet z odebranym przez czynniki oficjalne jako niemal prowokacyjny wnioskiem o uhonorowanie współtwórcy Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, Adama Bromberga. Po marcu Bromberga aresztowano i chciano mu wytoczyć proces o nadużycia finansowe. W związku z tą sprawą Staszewski był przesłuchiwany w komendzie głównej MO. — Zapytano, co myślę o Brombergu — wspominał po latach Staszewski. — Powiedziałem, że uważam go za najlepszego edytora polskiego. Polska nie miała dotąd wydawcy o takim talencie organizacyjnym i takim rozmachu. Jest to człowiek — dodałem — o nieposzlakowanej uczciwości. W roku 1982 w rozmowie z torańską Staszewski mówił na interesujący nas temat W pwn pracował Tadeusz Zabłudowski, poprzednio redaktor Głosu Ludu i główny cenzor, Jerzy Baumritter, niegdyś zastępca redaktora Naczelnego Trybuny Ludu, Paweł Hoffmann, redaktor naczelny Nowej Kultury i kierownik Wydziału Kultury KC, który w 1956 roku wydrukował poemat dla dorosłych warzyka. Encyklopedia była więc dobrym obiektem do ataku, a pretekstem stało się m.in. hasło z ósmego tomu Obozy koncentracyjne, w którym napisano, że w czasie okupacji były obozy pracy i zagłady, co odpowiadało ściśle rzeczywistości, i dalej, że w Oświęcimiu zginęło ileś tam Żydów, Polaków, Rosjan i Cyganów, a we wszystkich obozach zagłady prawie cztery miliony Żydów. Wymienienie liczby poległych Żydów stało się dla grupy moczarowskiej nieomal wyzwaniem rzuconym pod adresem narodu polskiego i pretekstem do rozpętania wściekłej nagonki antysemickiej. Pikanterii sprawie dodawało to, że hasło podpisał do druku członek Rady Naukowej Encyklopedii, historyk z zawodu, niejaki Henryk Jabłoński, wtedy minister oświaty. W powyższej relacji Staszewski dwa razy się myli. Po pierwsze, poemat dla dorosłych ukazał się w nowej kulturze, nie w 1956, lecz w sierpniu 1955 roku i właśnie za wydrukowanie tekstu warzyka Hoffman został odwołany ze stanowiska redaktora naczelnego. Po drugie, istotnie Wielką Encyklopedię Powszechną atakowano m.in. za hasło obozy koncentracyjne, ale chodziło nie o to, że podano ilu Żydów łącznie zamordowano w obozach koncentracyjnych, ale o to, że informowano, iż w obozach zagłady zginęło około 99% Żydów, około 1% cyganów i innych. Hasło to przygotował zespół redakcyjny kierowany przez dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Janusza Gumkowskiego. Redaktorem hasła był eks-więzień polityczny okresu stalinowskiego Stefan Biernacki. Nieporozumienie zaś wzięło się stąd, że w encyklopedii dokonano rozróżnienia na obozy zagłady, tworzone głównie z myślą o Żydach, oraz obozy koncentracyjne, w których oczywiście znaleźli się ludzie różnych narodowości. Sprawa hasła obozy koncentracyjne hitlerowskie zamieszczonego w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej zapewne w ogóle nie zaistniałaby, gdyby niespecyficzny klimat polityczny panujący wtedy w Polsce, a z drugiej strony bardzo ułatwiło to patriotom atak na syjonistyczną encyklopedię. Jako jeden z pierwszych do otwartego ataku przystąpił Kazimierz Rusinek, który na łamach polityki z 11 listopada 1967 roku oburzał się, że redaktorzy Wielkiej Encyklopedii Powszechnej do ofiar wśród Żydów śmieli włączyć Polaków żydowskiego pochodzenia. Rusinek dowodził też, że tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej nie było akcją wyjątkową na terenie Europy, pozostającej pod hitlerowskim panowaniem. Wszelako Rusinek rychło został zdystansowany przez Kura, który mógł wreszcie opublikować swój artykuł opatrzony przez redakcję kierowanego przez Konkola Prawa i Życia adnotacją Nie z własnej winy czy opieszałości drukujemy ten materiał dopiero obecnie. W tekście obok Staszewskiego, Baumritera i Zabudowskiego wymieniano jeszcze Lucynę Meisner, która była kierownikiem redakcji nauk społecznych, a następnie zastępcą redaktora naczelnego Wielkiej Encyklopedii Powszechnej oraz Marię Ganzową. Kurs stwierdzał, że sformułowanie hasła obozy koncentracyjne hitlerowskie było zwykłym i tendencyjnym kłamstwem, którego nie niwelują sofistyczne wybiegi, że instytucje obozów hitlerowskich można podzielić na obozy zagłady, w których mordowano programowo i bezwzględnie, oraz na obozy koncentracyjne, w których eksterminacja więźniów wynikała raczej z ich własnej winy, na skutek słabej odporności fizycznej lub psychicznej. Wszystkie obozy hitlerowskie były obozami zagłady. Mówi o tym zbyt dobitnie już samo tylko polskie doświadczenie. A więc polskie doświadczenie miało być decydującym argumentem w merytorycznej dyskusji. W artykule jest też mowa o tym, że próbowano przerzucić odpowiedzialność za te sprawy na barki naszych naukowców. Jest to manewr wymagający zdecydowanego potępienia. Naukowców tych poddawano naciskom, szaro gęsiono się w ich tekstach, lekceważono. Następnie Kur analizuje, co znalazło się, a czego zabrakło w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej. Drażni go na przykład to, że podano, w jakim stopniu zostały zniszczone w czasie wojny poszczególne niemieckie miasta. Nie odnotowano zaś w dostatecznym stopniu martyrologii narodu polskiego. Z nieukrywanym oburzeniem konstatuje, iż w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej nie ma hasła martyrologia narodu polskiego. Wszystkie jego uwagi przesiągnięte są skrajnym polonocentryzmem. Wszystkie informacje muszą mieć odniesienie do Polski, a te z kolei do martyrologii narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Byłoby to śmieszne, gdyby nie było żałosne. Tekst Kura był też manipulacją zaplanowaną na dużą skalę. Dla znacznej części środowisk związanych z niekomunistyczną tradycją wojenną Argumenty partyzantów Mogły być częściowo przekonywające Przez wiele lat istniały Zapisy cenzuralne na temat AK I PSZ Ponoszenie martyrologii narodu żydowskiego Wiele osób odbierało więc Jako cyniczny manewr władzy Kur traktował historię W sposób skrajnie instrumentalny Zrzymał się na przykład Że autorzy hasła Angers napisali, że to francuskie miasto Było siedzibą polskich Emigracyjnych władz cywilnych I pouczał ich Panowie, czemuż tak pogardliwie? To nie były żadne emigracyjne władze cywilne, lecz rząd Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalny i legalny. Jest to naturalnie uwaga słuszna, ale jej uzasadnienie zdumiewa. Otóż był to rząd oficjalny i legalny, ponieważ jego premier Władysław Sikorski zawarł układ wojskowy ze Związkiem Radzieckim, czego mu reakcja nie wybaczyła. Publicystyka Kura budziła zresztą sprzeciw niektórych dziennikarzy. Dariusz Fikus zamierzał na łamach polityki opublikować polemikę, którą zatytułował KUR wie lepiej, lecz cenzura zatrzymała ten tekst. Niemniej wyrażenie KUR wie lepiej zostało przejęte przez kontestujących studentów i inteligencję jako określenie obskuranckiej publicystyki. To, że kampania propagandowa wokół Wielkiej Encyklopedii Powszechnej miała doraźne cele polityczne, nie przez wszystkich było wówczas dostrzegane. Więcej, także ci, którzy to rozumieli, nie zaprotestowali przeciwko tej wielkiej manipulacji. Mówił o tym Michnik w lutym 1981 roku podczas kolokwium TKN. Gdyby w 1968 roku Środowiska młodej opozycji miały duchową odwagę zapytać głośno, dlaczego w encyklopedii wtedy, kiedy był ten dziki wrzask, że nie ma w niej jakiegoś miasteczka, gdzie rozstrzelano 15 osób i ten wielki skandal o hasło obozy koncentracyjne, dlaczego nie ma w niej hasła katyń i zapytać tak, żeby głos jej został usłyszany, to może nigdy nie byłoby tego lęku, że popularność i wiarygodność w społeczeństwie może zdobyć ktoś, kto na piętnaście minut przebierze się w ułańskie czako. W roku 1968 nikt, przynajmniej otwarcie, nie przeciwstawił się czystce w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, skąd usunięto około 40 osób. Hasło obozy koncentracyjne hitlerowskie zostało napisane ponownie. Tę nową wersję przygotował Alfons Klawkowski. Posiadacze Wielkiej Encyklopedii Powszechnej mogli sobie tym nowym hasłem zastąpić stare, błędnie zredagowane. To iście orwellowskie rozwiązanie nasuwa skojarzenia z radziecką wielkoencyklopedią, gdzie np. po zabiciu BeRI subskrybenci otrzymali wydrukowane hasło Beringa Cieśnina, którym należało zastąpić biogram byłego szefa bezpieczeństwa. Na łamach Trybuny Ludu zapowiadano nowe publikacje na temat zbrodni hitlerowskich i ruchu oporu, które zostaną przygotowane w ścisłej współpracy z Komisją Historyczną z W akcję tę zaangażował się również nowy dyrektor GKBZH Czesław Pilichowski, który w trzech tekstach opublikowanych w Trybunie Ludu z 23, 25 i 26 kwietnia dowodził, że Polacy masowo chronili Żydów przed Niemcami. Zainicjowano dwuznaczną moralnie akcję wydobywania na światło dzienne takich przypadków. Wielu ludzi, którzy zresztą z różnych powodów w czasie okupacji rzeczywiście w rozmaity sposób pomagali Żydom i osobom żydowskiego pochodzenia, Patrzyło na tę kampanię z niesmakiem i zażenowaniem, tym większym, że Pilichowski, gloryfikując polską pomoc dla Żydów, wyciąga równocześnie przykłady postaw kolaboranckich wśród ludności żydowskiej. Akcja aryzacji PWN-u przebiegła stosunkowo szybko. Odbyła się tam seria zebrań partyjnych, na których poszczególne osoby składały samokrytykę wedle wzorów z okresu stalinowskiego. W czasie jednego z tych zebrań Baum Ritter złożył rezygnację ze stanowiska pierwszego sekretarza. Niedługo potem Komisja Kontroli Partyjnej Komitetu Dzielnicowego Warszawa Śródmieście usunęła go z PZPR-u, a następnie wręczono mu wypowiedzenie pracy podpisane przez ministra Jabłońskiego. Początkowo Baum Ritter szukał pracy w Urzędzie Zatrudnienia. Ostatecznie dzięki pomocy profesora Mariusza Maruszewskiego zaczął pracować jako neuropsycholog w szpitalu w Konstancinie. Z pracy usunięto też jego żonę, która była adiunktem w klinice dziecięcej w Warszawie, za solidarność z mężem. Gdyby się od niego politycznie odcięła, jak ją namawiano, nie spotkałyby jej żadne szykany ani represje. Należy podkreślić, że stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej, a ściślej odpowiedzialności członków rodziny było wówczas rozpowszechnione. Dotyczyło to przede wszystkim odpowiedzialności rodziców za dorosłe studiujące w tym czasie dzieci – ale w pewnych wypadkach także dzieci za rodziców. Znamienny jest tu przykład Antoniego Zambrowskiego, którego aresztowano 11 marca, gdy odprowadzał córkę do przedszkola. W tym samym dniu Kempa pisał swój własny referat na zebranie warszawskiego aktywu. Zebranie aktywu dało się przesunąć z 16 na 20. Kiedy za oknem lecą petardy, trudno dobierać słowa. Był to bowiem, jak pamiętamy, dzień najgwałtowniejszych starć ulicznych w Warszawie to właśnie wtedy siły porządkowe pozwoliły demonstrantom podejść pod gmach Komitetu Centralnego żeby z okien było widać tłum i żeby można było usłyszeć co skandowano rozlegały się okrzyki Polska czeka na Dubczeka przeżyliśmy najazd szwedzki, przeżyjemy i radziecki i wreszcie hasło Zambrowski do biura gdy zbierałem materiały do książki sądziłem, że to ostatnie hasło jest wymysłem uważałem, że hasło to dopisano później, aby wykazać Inspiratorską rolę bankruta politycznego Zambrowskiego skrywającego się za plecami Młodzieży Akademickiej. Właśnie tego Zambrowskiego, który wspólnie ze Staszewskim miał zdaniem kępy i marcowej prasy, przygotowywać zamach stanu. W rozmowie ze mną Antoni Zambrowski potwierdził jednak, że istotnie przed gmachem KC rozlegały się okrzyki Zambrowski do biura. Zambrowski mówił, że dowiedział się o tym z prasy w marcu 1968 roku, przebywając w areszcie. Wtedy nie uwierzył, by takie okrzyki wznoszono, ale w 1981 roku natrafił na godne zaufania osoby, które potwierdziły, że istotnie tak było. Jeśli jednak tak było rzeczywiście, to kto je wznosił, bo przecież nie studenci, z których zdecydowana większość w ogóle nie znała tego nazwiska. Tym bardziej, że od 1964 roku obowiązywał zapis cenzorski na wymienianie Romana Zambrowskiego w środkach masowego przekazu. Zapewne wykrzykiwali je wmieszani w tłum funkcjonariusze SB lub powiązani z KW partyjni aktywiści. 13 marca na polecenie wyższych instancji zorganizowano w Niku zebranie partyjne, w trakcie którego pod nieobecność Zambrowskiego usunięto go z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Równocześnie zebrani uchwalili wniosek do właściwych władz o odwołanie go ze stanowiska wiceprezesa Niku. Sześć dni potem na pierwszej stronie Trybuna Ludu ogłosiła krótki komunikat Polskiej Agencji Prasowej. Rada Państwa odwołała Romana Zambrowskiego ze stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Obok publikowano informacje o partyjnym wiecu w Szczecinie. Wśród transparentów górujących nad Zebranymi znalazł się i taki precz z Zambrowskim. 25 marca Zambrowski wystosował list do biura politycznego na ręce Gomułki, w którym przypominał, że w ślad z artykułem w Słowie Powszechnym z 11 marca cała prasa, radio i telewizja oraz odpowiedzialni towarzysze partyjni na aktywach i wiecach bez żadnych ku temu podstaw uczynili ze mnie inspiratora wystąpień studenckich. Kreowali mnie na przywódcę zamierzonego reakcyjnego przewrotu. Wyzywali od starych spekulantów i kombinatorów politycznych, co obcym służy interesom. Przypomniał, że swoje poglądy polityczne przedstawił w liście do Biura Politycznego z 1963 roku oraz na ostatnim plenum KC przed czwartym zjazdem. Zambrowski dodał, że od tego czasu nie uczestniczył w żadnej działalności politycznej, zajmował się wyłącznie pracą zawodową w Niku. W dalszej części stwierdzał, co się tyczy ostatnich wystąpień studenckich, to nie miałem z nimi nic wspólnego – jako rzekomy inspirator ostatnich wypadków oświadczam, że nie znam osobiście ani jednej osoby z wymienionych w prasie organizatorów wystąpień studenckich, a wymienionych w prasie inspiratorów zajść bądź osobiście nie znam w ogóle, bądź nie spotykałem ich od wielu lat. Nie było więc żadnych podstaw do zarzutów postawionych mi w ostatnich tygodniach. Nikt, ani instancje partyjne, ani państwowe nie mogą mi takich zarzutów postawić, bo nie mają i nie mogą mieć na to żadnych dowodów. W ciągu ostatnich czterech lat nie wygłosiłem ani jednego przemówienia na tematy polityczne, nie uczestniczyłem w żadnych zebraniach poza swoją POP, ani konwentyklach, nie pisałem żadnych artykułów lub listów o treści politycznej. Nie byłem też nigdy wzywany ani do instancji partyjnych, ani do swoich zwierzchników państwowych na rozmowy polityczne i nigdy też w tym celu sam się nie zgłaszałem. Warto w tym miejscu dodać, że według relacji Antoniego Zambrowskiego jego ojciec uważał, że partyjny sztab marcowy wyraźnie liczył na jego skalb. Moczar i szlachcic chcieli wytoczyć sprawę jemu i Staszewskiemu. Sprzeciwił się temu Gomułka, orzekając, że materiał dowodowy jest za słaby. Antoni Zambrowski uważa, że w tej sytuacji niejako zastępczo przygotowano jego sprawę. Przy okazji przypomina anegdotyczną wręcz, chociaż prawdziwą historię. Aby spotęgować wydźwięk propagandowy, oskarżono go o szkalowanie narodu polskiego przez ułożenie następującego wiersza. Nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Według koncepcji oskarżenia wiersz ten miał wyrażać typowe dla syjonistycznych wichrzycieli przekonanie o głupocie Polaków, którymi muszą rządzić Żydzi. Ani w MSW, ani w prokuraturze, ani w Sądzie Wojewódzkim, a później w Sądzie Najwyższym nie znalazł się nikt, kto by ze szkoły średniej wyniósł odrobinę wiedzy o poezji Kochanowskiego, zapobiegając kompromitującej wpadce. Po latach wywiadzie dla Ładu Antoni Zambrowski mówił Zostałem aresztowany w związku z wydarzeniami marcowymi 1968 roku, w których nie brałem żadnego udziału. Byłem potrzebny, by stworzyć pozór więzi pomiędzy ojcem a ruchem 8 marca. Mój obrońca Kazimierz Młujewski udowadniał, że zarzucany mi tekst napisał Jan Kochanowski, prokurator Jarzyna, sprawdził w bibliotece i potwierdził, a mimo to sąd orzekł, że autorem tych słów jestem ja, a nie Kochanowski, co oczywiście dobrze świadczy o niezawisłości sądu. 12 marca Trybuna Ludu zamieściła na pierwszej stronie informację o wiecu, jaki dzień wcześniej miał miejsce w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. Po raz pierwszy pojawiło się tam hasło, które wkrótce miało stać się symbolem marcowej propagandy. Studenci do nauki, literaci do pióra. Później studenci dodawali żartem pasta do zębów. Sześć tysięcy obecnych na tym wiecu, w godzinach pracy, robotników przyjęło rezolucję odczytaną przez ślusarza narzędziowego Michała Kosowskiego, jednego ze starszych pracowników. W rezolucji wymieniano nazwiska ośmiu studentów znanych z politycznego rozrabiactwa. Michnika, Szlajfera, Topolskiego, Góreckiego, Deutschgewanta, Toruńczykówny, Werflówny i Weintrauba. Tarniewski słusznie doszedł do wniosku że z przemówienia Kępy i z przebiegu wieców partyjnych zorganizowanych 11 marca wynika że już przed tym dniem a po części nawet przed 8 marca zdecydowano co z tego co dzieje się w uniwersytecie warszawskim jest dla władz interesujące jakie nazwiska są ważne i ze względu na jakie cele od tego czasu pracownicy rozmaitych zakładów pracy, wymieniani w gazetach z imienia i nazwiska, będą na wiecach i masówkach odczytywać rezolucje zawiające nazwiska studentów wspomniane 11 marca, a wcześniej jeszcze wyliczone w odbijanej na powielaczu i rozpowszechnianej na uniwersytecie ulotce zatytułowanej Kogo popieracie? Ciekawy eksperyment przeprowadził Marek Zieleniewski z tygodnika wprost. Otóż wybrał on z marcowych numerów poznańskiej prasy, nazwiska dwóch robotników, którzy wtedy na masówkach wygłaszali przemówienia lub odczytywali projekty rezolucji i po dwudziestu latach przeprowadził z nimi rozmowy. Emerytowany robotnik Jerzy Niedziałkowski, który jak informował w marcu Głos Wielkopolski, stwierdził w fabryce obrabiarek Zbyt wiele wyrzeczeń ponosiliśmy w pierwszych latach powojennych, abyśmy mogli tolerować jakiekolwiek próby zakłócenia spokoju i niszczenia wieloletniego dorobku. Dwadzieścia lat później powiedział Zieleniewskiemu Pracowałem wówczas na W4 jako ślusarz. Podszedł do mnie sekretarz podstawowej organizacji partyjnej i powiedział, że muszę wystąpić. Nie muszę, ale mogę, odpowiedziałem. Nie skorzystałem z podsuniętej kartki i sam w paru słowach wyraziłem to, co myślałem. Wtedy mówiłem z czystym sumieniem. Słyszałem, że młodzież daje posłuch prowokatorom i przy okazji niszczy wspólne dobro. O tym szeroko pisała prasa. Odcinek 33 z kolei inny emeryt, Mieczysław Maluidy, o którego wystąpieniu na masówce pisała Gazeta Poznańska, że w imieniu organizacji partyjnej i całej załogi fabryki silników okrętowych żądał kategorycznego wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych, powiedział w rozmowie z Zieleniewskim. Byłem zastępcą sekretarza podstawowej organizacji partyjnej na W2. Do tego, co się działo w szkołach wyższych, byłem nastawiony biernie, ale przyszedł prikaz Wystąpiłem i powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Zieleniewski zapytał, skąd był ów prikas. No jak skąd? Z góry, odparł Maluidy. Stwierdził też, że nie było wówczas żadnych kontaktów ze studentami. Do robotników te hasła nie docierały. Wolność, swobody twórcze. Myśmy pracowali na chleb i na to, żeby raz w roku pójść do kina, a raz w miesiącu na mecz. Na pewno byli robotnicy których nic lub prawie nic nie obchodziły sprawy studentów i wcale nie docierały głoszone przez nich hasła. Być może była to nawet większość robotników, dla których jedynym źródłem informacji była telewizja, a może ciągle jeszcze radio i popularne wysokonakładowe popołudniówki w rodzaju ekspresu wieczornego. Ale byli też i tacy robotnicy, którzy żądania studenckie uważali za swoje i w różny sposób studentów wspomagali. Byli wreszcie i tacy, którzy nie rozumiejąc postulatów studentów i nie solidaryzując się z ich wystąpieniami, dość już mieli gospodarczego marazmu, niskiej stopy życiowej oraz pokrywanej często arogancją niekompetencji partyjnych dygnitarzy. Ten rodzaj zachowań dobrze chyba oddaje relacja Wałęsy. W stoczni szykowano wiec, który miał pokryć porażkę Gociołka na Politechnice. Organizatorzy nie chcieli żadnego ryzyka. W komitecie stoczniowym partii wydrukowano szczegółowe schematy jak, kto i obok kogo będzie siedział w stoczniowej hali na wiecu. Góra, jak zawsze, zarezerwowana dla cywili ze służb specjalnych, zaś poniżej jest sekretarz partii, robotnik i kierownik i tak na zmianę według grafiku, kolejno wydziałami. Wiedzieliśmy na wydziale dokładnie, co się dzieje. Agitowałem ludzi, żeby nie szli na wiec. Ale sprawy potoczyły się swoim torem. Kiedy kociołek rozpoczął przemówienie, przez dwie duże bramy wejściowe do hali od strony stoczni które uchylono z powodu złej wentylacji, weszło sporo ludzi. Robotnicy z ciekawości gromadzili się tam od dłuższego czasu i kiedy usłyszeli – towarzysze, nasza partia! – zaczęli gwizdać. Kociołek nie miał szczęścia. Gdzieby się nie pojawił, zawsze coś było nie tak. 12 marca na łamach Kuriera Polskiego ukazał się artykuł Gontarza Inspiratorzy. Redaktor naczelny Kuriera Polskiego Henryk Tyczner właśnie szukał jakiegoś tekstu na temat aktualnych wydarzeń – gdy do redakcji zgłosił się Gontarz ze swoim artykułem W przeszłości opierając się na materiałach z archiwum MSW Przygotowywał pracę na temat Narodowych Sił Zbrojnych I stąd miał wgląd w różne dokumenty Zdaniem Gontarza wówczas każdy, kto chciał Mógł dostać materiały o komandosach Niemniej tekst, zanim się ukazał Był najpierw uważnie czytany w Komitecie Centralnym Zmian i poprawek było zresztą niewiele Gontarz pamięta, że przy nazwisku Romana Werfla dopisano znany ideolog okresu stalinowskiego. Łopieńska podaje, że redaktor naczelny Kuriera Polskiego do dziś uważa, że artykuł Ryszarda Gontarza pod tytułem Inspiratorzy to najlepszy tekst, jaki udało mu się wydrukować. W artykule Gontarz nawiązywał do działalności klubu Babel, o którym dzień wcześniej wspominały Trybuna Ludu i Słowo Powszechne oraz Kępa, przemawiając do warszawskiego aktywu. Gontarz... W publikowaniu szczegółów poszedł dalej i nie umieszkał poinformować czytelników, że w klubie tym bywali m.in. Szafir Mendel, Maurycy Thorn, Michał Kloc, Max Boratyński i Nathan Tenenbaum. Tarniewski trafnie zwraca uwagę, że Gontarz ujawnił bardzo szczegółowe dane będące w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tym samym została zupełnie wyraźnie wskazana jedna z instytucji kształtujących kampanię prasową. W dalszej części analizy Tarniewski pisze... Dość dużo już o słowie prowokacja napisano. Jeśli w ogóle ono coś znaczy, to 12 marca można się było przekonać, że prowokatorem, a może inspiratorem rozpoczynającej się kampanii prasowej jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współpracujące z Komitetem Warszawskim PZPR, działające z pomocą wybranych dziennikarzy i najprawdopodobniej pod osłoną Biura Prasy KC PZPR. To właśnie kierownik biura prasy Komitetu Centralnego Olszowski, jak pisze Fikus, długoletni sekretarz redakcji polityki, był jednym z animatorów marca 1968 roku. Był inicjatorem całej antysyjonistycznej rozprawy z polską prasą. Umiał lawirować i nie wysuwać się na czoło, ale to on sterował kampanią, w której wypuszczono sforę psów w postaci różnego rodzaju gontarzy. Bieńkowski ze swojej strony przypomina, że w marcu, jak na komendę, w prasie, radiu i telewizji, wręcz z ziemi, pojawili się nowi, liczni ideologowie odnowy. Cała akcja propagandowa robiła wrażenie zawczasu starannie przygotowanej. Antysjonistyczną kampanię prasową można porównywać z wściekłymi atakami z lat 40. i 50. AK – zapluty karzeł reakcji, czy Tito – pies łańcuchowy imperializmu. Teksty takich marcowych autorów jak np. Maria Osiadacz, Alina Reut, Anna Wysznacka, Zdzisław Andruszkiewicz, Witold Filler, Henryk Gaworski, Ryszard Gontasz, Klaudiusz Chrabyk, Kazimierz Konkol, Ignacy Krasicki, Tadeusz Kur, Wiesław Mysłek, Jan Ruszczyc, Tadeusz Walichnowski, Janusz Wilhelmi nie ustępowały publicystyce stalinowskiej, a może i narodowo-socjalistycznej. Do pism o zasięgu ogólnokrajowym, które wtedy szczególnie wyróżniły się w antyinteligenckiej i antysemickiej nagonce, należały Trybuna Ludu, Sztandar Młodych, Słowo Powszechne, Żołnierz Wolności, Stolica, Walka Młodych, Argumenty, Życie Literackie, Kultura, Prawo i Życie, przeszczone przez Słonimskiego na bezprawie i nadużycie. Szczegółowy opis funkcjonowania marcowej prasy, poparty dziesiątkami, setkami, cytatów z centralnych i regionalnych gazet, Daleko wykracza poza ramy niniejszej pracy i stanowi materiał na osobną książkę. Nie jest to zresztą dziewicze pole badawcze. Były już próby opisu i poddania analizie prasy marcowej. bodaj jako pierwszy uczynił to Karpiński, ogłaszając wyniki pod pseudonimem Jan Nowicki. Temat ten drążył Andrzej Drawicz. Najpierw w referacie wygłoszonym 18 marca 1981 roku na sesji w Uniwersytecie Warszawskim później na łamach Tygodnika Powszechnego. Poza prasą, specyficznym źródłem informacji o wydarzeniach marcowych, są też materiały archiwalne Komitetu ds. Radia i Telewizji. Chociaż Drawicz ogranicza swoje zainteresowania do materiałów ogłoszonych drukiem, podkreśla jednak wyraźnie wyjątkową rolę dziennika telewizyjnego, który oddawał się działaniom demaskatorskim ze szczególną pasją i wytrwałością. Kto widział, ten z pewnością nie zapomniał. Otóż okazuje się, że w Filmotece działu Dokumentacji Programowej Telewizji znajduje się ledwie kilka, dość przypadkowych, parominutowych migawek filmowych z marca. Pod tym względem nieporównanie bogatsze są zbiory archiwalne Polskiej Kroniki Filmowej. Więcej o marcowej kampanii w Eterze można powiedzieć po zapoznaniu się z nagraniami zgromadzonymi w Centralnej Fonotece Polskiego Radia. Do czołowych publicystów marcowych występujących przed mikrofonami Polskiego Radia należeli m.in. Aleksander Tarnawski i Alojzy Roga. Tarnawski 28 marca w komentarzu do Dziennika Wieczornego powrócił do zebrania literatów z 29 lutego, określając je jako część politycznej dywersji antysocjalistycznej i antynarodowej. W swoim komentarzu powoływał się na artykuły Mysłka i Ruszczyca na łamach Trybuny Ludu. Ten sam publicysta w swojej audycji co dzień niesie 4 kwietnia nazwał studencko-inteligencki wątek marca walką z ideami października. Wyraził też nadzieję, że wyciągnięte zostaną rygorystyczne konsekwencje wobec osób, które chciały targnąć się na nasze najżywotniejsze interesy narodowe i podstawy ustrojowe. Z kolei sroga w audycji z tego samego cyklu, co dzień 13 kwietnia podjął wątek antysyjonistyczny. Poinformował słuchaczy, że w 1965 roku w Izraelu na 120 deputowanych były 53 osoby pochodzące z Polski. Natomiast na 18 izraelskich ministrów sześciu pochodziło z Polski. Mówił o tym dlatego, że pozwalało mu to rozwinąć tezę, że Żydzi i osoby żydowskiego pochodzenia mieszkające w Polsce nie są z nią zbyt mocno związani i prędzej czy później dążą do wyemigrowania do Izraela, aby tam robić karierę. Dwa dni potem w felietonie Po której stronie barykady sroga nawiązał do lutowego zebrania pisarzy nazywając wystąpienia takich mówców jak Słonimski, Jasienica, Kołakowski, Andrzejewski szczytem demagogii. Analiza zawartości taśm magnetofonowych zgromadzonych w Centralnej Fonotece Polskiego Radia pozwala stwierdzić, że telewizyjne komentarze Konkola, które jak powiedziano miesiąc później ukazały się drukiem w postaci książki, były także prezentowane na antenie Polskiego Radia. Przynajmniej na pewno nadano w radiu komentarz Konkola z 22 marca, w którym mówił o strajku w Uniwersytecie i Politechnice. 12 marca Polskie Radio podało opublikowany następnego dnia w prasie komunikat papu, mówiący o tym, że premier zwolnił zajmowanych stanowisk Jana Grudzińskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jana Góreckiego, dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów i Fryderyka Topolskiego, pełnomocnika rządu do spraw deglomeracji przemysłu w mieście stołecznym w Warszawie za to, że ich dzieci, Irena Grudzińska, Wiktor Gurecki i Krzysztof Topolski brały aktywny udział w studenckich manifestacjach. Niedługo potem dyrektor gabinetu ministra kultury i sztuki Stanisław Neumark został zwolniony z zajmowanego stanowiska ponieważ jego syn Andrzej organizował demonstracje w Warszawskiej Akademii Medycznej. Ignacy Druski został usunięty z partii, gdyż jego syn Wiktor pozostawał w serdecznych kontaktach z ambasadą Izraela. Wystarczył najmniejszy odruch solidarności ze studentami, aby po oskarżeniu o syjonizm stracić pracę, tak jak na przykład Wanda Załuska, która w imieniu Ministerstwa Kultury i Sztuki miała pieczę nad szkołami dramatycznymi i artystycznymi. Czasem po prostu wystarczyło samo niczym nieudokumentowane oskarżenie. Wielu ludziom zarzucano wtedy kontakty z międzynarodową reakcją i syjonizmem oraz działalność na szkodę partii i narodu polskiego. Usuwanie zajmowanych stanowisk to nie była jedyna kara, jaka spotykała wówczas działaczy partyjnych i państwowych za niewłaściwe wychowywanie dzieci. Jerzy Albrecht, który w październiku był sekretarzem Komitetu Centralnego, a następnie, jak sam to określał, odchodził etapowo gdyż nie podobała mu się polityka personalna, zwłaszcza stale rosnące wpływy moczarowców, nie akceptował polityki gospodarczej polegającej na dalszych preferencjach dla przemysłu ciężkiego, wymuszanej przez silne lobby przemysłowe, zrelacjonował historię Jana Góreckiego, który pracował w kierowanym przez niego Ministerstwie Finansów. Albrecht został ministrem finansów w październiku 1960 roku i jako minister wielokrotnie potępiał Ekstensywne wykorzystywanie siły roboczej sprzeciwiał się nadmiernemu odpływowi siły roboczej ze wsi do miasta. Nie akceptował nieracjonalnego kursu na pgr rolnictwa ani demagogicznego hasła o samowystarczalności zbożowej Polski. Na czwartym zjeździe otrzymał wiele skreśleń i było mu coraz trudniej wytrwać w Ministerstwie Finansów. Było to tym trudniejsze, że usiłował przeciwstawiać się działalności moczara, który uważał, że droga do zbliżenia partii ze społeczeństwem wiedzie przez wyeliminowanie z kierownictwa Żydów i osób żydowskiego pochodzenia oraz lansowanie haseł narodowych. Albrecht starał się tej akcji przeciwstawiać. Zwracał uwagę Kliszki i Logi Sowińskiego na działalność Moczara. Również Gomułkę, który według niego nie był antysemitą, choć był wyczulony na kwestię żydowską, starał się przekonać, iż z MSW napływało wiele materiałów o charakterze antysemickim ale do Gomułki łatwiej trafiały materiały i argumenty Moczara niż Albrechta. Gdy od Albrechta zażądano wykonania decyzji w sprawie Góreckiego, odmówił. Równocześnie sprzeciwił się usunięciu z ministerstwa byłego wiciowca, wiceministra Jana Duszy, którego syn został aresztowany za udział w protestach studenckich. Komitet dzielnicowy Warszawa-Śródmieście domagał się usunięcia Góreckiego z PZPR. Albrecht nalegał, aby zrezygnowano z usunięcia Góreckiego z partii, lecz Kliszko, wyraźnie zagubiony, odparł mu – wiesz, my już nic nie możemy. Jestem bezradny. Na odbytym w końcu marca zebraniu partyjnym w Ministerstwie Finansów w obronie Góreckiego przemawiał Albrecht i jeszcze ktoś. W głosowaniu, w którym, nie będąc członkiem zakładowej organizacji partyjnej, minister nie brał udziału, tylko dwie czy trzy osoby głosowały przeciw usunięciu Góreckiego z PZPR. Jako obserwator, z komitetu dzielnicowego w zebraniu tym uczestniczył Krystyn Dąbrowa, który po wystąpieniu ministra łapał go za słowa. Dwa dni później Albrecht złożył Cyrankiewiczowi ustną rezygnację z zajmowanego stanowiska, a kilka dni potem przekazał mu ją na piśmie. Od kwietnia demonstracyjnie nie pojawił się w ministerstwie, choć formalnie ministrem finansów był do lipca 1968 roku. Inny młody sekretarz z okresu października, Władysław Matfin. W marcu był dyrektorem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Gdy zażądano od niego usunięcia z pracy trzech czy czterech osób pochodzenia żydowskiego, napisał list do pierwszego sekretarza, który Gomułce dostarczył były sekretarz Matwina Czesław Żerosławski. Matwin informował Gomułkę, że ci, których chce się usunąć, to starzy komuniści zatrudnieni na pół etatu i apelował o pozostawienie ich w pracy. Po trzech dniach zamiast rewizji decyzji przyszło odwołanie Matwina Zajmowanego stanowiska. Przykładów niemocy ludzi uczciwych chcących położyć tamę na gące antysemickiej, choćby w szeregach własnej podstawowej organizacji partyjnej można by wymienić więcej. Tłumaczenie ludzi bliskich gomułce jak kliszko, że nic nie możemy było bardzo nieprzekonujące. Przecież sami przykładali ręki do polowania na czarownice i sami uruchamiali mechanizm czystki. Być może czystka ta przekroczyła przewidziane przez nich ramy i wymknęła im się spod kontroli, ale to już zupełnie inna sprawa. Na wiecach organizowanych przez aparat partyjny i ZMS-owski potępiano osoby odpowiedzialne za wydarzenia marcowe. Na przykład uczestnicy wiecu w Białymstoku zaatakowali Jesienicę i uchwalili list otwarty młodzieży robotniczej, studenckiej, uczniowskiej, białostoczczyzny zebranej na wiecu w dniu 13 marca 1968 roku w Białymstoku. Głęboko oburzeni z powodu postawy zajętej przez niektórych członków warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich na nadzwyczajnym zebraniu plenarnym oddziału, odsłaniającej oblicze moralne i polityczne rzekomych obrońców zagrożonych swobód demokratycznych w Polsce ludowej, w istocie wichrzycieli politycznych oraz inspiratorów zwykłych rozróbek i burt ulicznych, stanowczo protestujemy przeciwko przynależności takich ludzi do Związku Literatów Polskich, oraz zaliczania ich do grona twórców kultury narodowej. Szczególnie ostro protestowano przeciwko przynależności do ZLP takich ludzi jak Paweł Jasienica, dezerter z Wojska Polskiego, prawa ręka bandy, wsławiony w latach 1944-48 licznymi mordami spokojnych obywateli Białostoczczyzny. Dla takich ludzi nie powinno być miejsca nie tylko w szeregach związku, ale również wśród wolnych obywateli narodu, którzy wybaczyli winy przeciw sobie popełnione, a mimo to zostali haniebnie oszukani. Domagamy się wydalenia Pawła Jasienicy oraz jemu podobnych ze Związku Literatów Polskich oraz wyciągnięcia wobec nich jak najdalej idących konsekwencji. Zwraca uwagę fakt, że ten list otwarty pojawił się sześć dni przed publicznym atakiem Gomułki na Jasienicę. Można założyć, że aktyw białostocki został odpowiednio poinstruowany i czynił to, co mu zlecono – choć nie można wykluczyć, że wykazał też własną inicjatywę. List ten był kontynuacją wspomnianego artykułu Gontarza, w którym informował on czytelników, iż w sierpniu 1944 roku Lech Bejnar, późniejszy Paweł Jasienica, zdezerterował z wojska i wstąpił do grasującej na Białostoczyźnie bandy zbrojnej dowodzonej przez Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszko. To właśnie Bejnar, nowina, Zagrzewa bandytów Łupaszki do mordowania białostockich chłopów, palenia wsi i grabieży. On uświadamia, upolitycznia i poucza. Nie ogranicza się jednak do słów. Nie unika mokrej roboty. Mordowanie chłopów, palenie wsi, napady, grabieże. Wieczorem 14 marca we wsi Narewka, gdzie 23 lata wcześniej dowodzony przez Łupaszkę oddział rozstrzelał czterech mężczyzn, którzy aktywnie włączali się do budowy Polski Ludowej, Zorganizowano w miejscowym kinie Wiec. Prasa poinformowała, że 131 mieszkańców Narewki, w tym członkowie rodzin rozstrzelanych aktywistów, uchwaliło rezolucję, w której domagano się usunięcia pisarza ze Związku Literatów Polskich oraz przykładnego ukarania. Wszystko to było tylko przygotowaniem do ataku na Jesienice, jakiego 19 marca dokonał Gomułka. Fakt, że przywódca rządzącej partii w publicznym wystąpieniu transmitowanym przez radio i telewizję poświęcił tyle czasu atakom na pisarza, szokował. Gomułka przypomniał, że Jasienica naprawdę nazywa się Leon Lech Beynar i w 1945 roku był członkiem bandy Upaszki. W lipcu 1948 roku Jasienica został aresztowany w Krakowie. W toku śledztwa Jasienica przyznał się, że działał w bandzie Upaszki i że dopuścił się zarzucanych mu zbrodni. W dniu 3 maja 1949 roku Śledztwo przeciwko Jasienicy zostało umorzone z powodów, które są mu znane. Został on zwolniony z więzienia. Należy dodać, że Upaszko i wielu członków jego bandy zostało aresztowanych i skazanych przez sąd na karę śmierci. Z byłego żołnierza wileńskiej Armii Krajowej Gomułka w swoim przemówieniu zrobił bandytę i zdrajcę. Sugestia ta była zawarta w sposób oczywisty w trzech ostatnich cytowanych powyżej zdaniach. Jasienica, którego opluwano w prasie, m.in. Gontarz i Hrabyk, którego atakowali kolejni pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich, a w końcu także Gomułka, nie mógł się bronić. Żadne pismo nie wydrukowałoby wówczas jego wyjaśnień. Był sam, opluwany i zaszczuty, izolowany od czytelników swoich książek. Chociaż nie, to nie jest cała prawda. Wielu ludzi nigdy nie uwierzyło w tę insynuacje i okazywało pisarzowi przyjaźń i szacunek. Byli z nim solidarni koledzy pisarze, intelektualiści, zwykli ludzie. Nawet Iwaszkiewicz jako prezes Związku Literatów Polskich sprzeciwił się mimo partyjnych nacisków usunięciu Jasienicy Kisielewskiego i Grzędzińskiego ze Związku. W kwietniu 1968 roku Jasienica napisał fragment życiorysu w formie listu przesłanego do zarządu głównego Związku Literatów Polskich i PEN klubu oraz przekazanego najbliższym przyjaciołom. Wyjaśniał w nim m.in. okoliczności swojego zwolnienia. Gomułka informował, że 3 maja 1949 roku zostało umorzone śledztwo przeciwko Jasienicy. Został on zwolniony z więzienia. Można by z tego wnioskować, że Jasienica znalazł się na wolności po 10 miesiącach pobytu w areszcie, gdzie załamał się i zdecydował na współpracę z bezpieczeństwem. W rzeczywistości 27 sierpnia 1948 roku, pisał Jasienica, Zostałem uwolniony przez dyrektora Departamentu Politycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Nie spodziewałem się tego wcale. Powiedziano mi, wyjdzie pan na wolność, zobaczymy, czy się to ojczyźnie opłaci. Nie podpisywałem żadnych zobowiązań, nawet zobowiązania co do milczenia. Usłyszałem tylko, jest pan człowiekiem inteligentnym.